wśród wielu różnych nagrodzonych maszyn, urządzeń i nasion na targach Polagra Premiery. Moją uwagę zwrócił bardzo duży i taki stalowo-srebrny ciągnik marki Waltra. I w tym momencie siedzę sobie wygodnie w tym ciągniku otoczona elektroniką, na oko wygodną i ergonomiczną kierownicą, a moim rozmówcą jest pan Sebastian Karasiewicz. Aby maszyna czy urządzenie dostało nagrodę, zwłaszcza złoty medal to czymś musi się wyróżniać. Czym wyróżnia się ten traktor? Ciągnik Valtra S4, czyli nowa generacja ciągników serii S. To już jest czwarta generacja ciągników serii S. Z nowym designem, z nowym wyglądem maski. Natomiast... no właśnie, bo to przykuwa uwagę w pierwszej chwili. Zgadza się i to dotyczy wszystkich naszych ciągników. Nasze ciągniki projektowane są w Finlandii w tej chwili wprowadzamy właśnie nowy design i zaczynamy od serii S4 i dosyć dużej serii tak, jest to flagowa seria największa ciągników od 270 do 400 koni mechanicznych. A ten konkretnie ile ma? Ten ma 370. Mamy jeszcze mocniejszy model od tego w zanadrzu do 400 koni mechanicznych. To jest model no. S354, 370 koni. To już coś jest, nie w dmuchał. No to są największe e, ciągniki kołowe, e, jakie, można, e, jakie można spotkać, jakie można wyprodukować. Natomiast dla gospodarstw, które potrzebują jeszcze więcej mocy, w naszej ofercie są ciągniki gąsienicowe Challenger. No właśnie tak jakby przyszło mi do głowy, czy robicie coś gąsienicowe w takiej sytuacji? Tak, ale to już nie Waltra, to już Challenger i ciągniki gąsienicowe ponad 600 koni z silnikami powstającymi w zakładach e, Waltry, są to silniki jako Power Landi. Natomiast całe ciągniki powstają wtedy w stanach, są to ciągniki kozienicowe. Ale rzeczywiście, wróćmy do tego tutaj traktora. Jestem otoczona elektroniką i chyba nawet trochę większą ilością tutaj różnych przełączników niż zazwyczaj, bo zazwyczaj mamy przy kierownicy to, to co mamy. Tutaj panel sterowania. Ten najbliższy kierowcy pod prawą ręką jest joystick, tak? Czym tutaj sterujemy? Jest to, tak jak powiedziałem, nowa Valtra S4 i jest więcej zmian niż tylko design jest nowy silnik spełniający normę emisji spalin Tier 4 Final natomiast ten podokietnik który tutaj mamy jest to również nowy podokietnik Valtra Arm jest to podłokietnik, gdzie pod prawą ręką zgrupowane są wszystkie najważniejsze funkcje ciągnika. On jest przymocowany do fotela, również z tym fotelem jeżeli korzystamy z układu jazdy tyłem z drugiej kierownicy, on się również z tym fotelem obraca ten joystick Jak to drugiej kierownicy? Z tyłu jest druga kierownica, z tyłu jest druga kierownica. rzeczywiście, ten mniejsza joystick Ten joystick służy do obsługi hydrauliki w podłokietniku mamy obsługę hydrauliki podnośnika tylnego, obsługę tempomatów mamy kolorowy wyświetlacz, na którym widzimy parametry pracy, widzimy również Nasze koszty, czyli widzimy ile ciągnik zużywa e, paliwa. paliwa na wykonanie danej pracy. A zaraz, ale w jaki sposób mogę obrócić ten fotel? E, trzeba złożyć kierownicę przednią, Aha. odbezpieczyć fotel i obrócić I obracamy się, się jak w karuzeli. O 180 stopni. O 180 stopni, i teraz Tutaj mamy drugu, jadę przodem przed, do tyłu. Mamy kierownicę, nieco mniejszą. Mamy pedał sprzęgła, gazu, hamulca. Na z nami obrócił się cały panel sterowania, czyli cały podokietnik sterowanie obróciło się z nami. Cionik jest dwukierunkowy, z tymi sami prędkościami może się poruszać tu przodu co do tyłu. Z tym, że w tej chwili znajduje zupełnie inne zastosowanie. Oczywiście tak jeździmy tylko w polu, nie po drodze. No to dosyć oczywiste. Natomiast przy pracach z maszynami, takimi na przykład jak zestaw kosiarek 9-metrowych, no zupełnie inna fizyka jazdy, podobna w kombajnach zbożowych. Siedzimy na osi dużych kół idealnie widzimy cały zestaw koszący natomiast koła skrętne w tej chwili znajdują się z tyłu czyli zestaw jest Dwa razy bardziej zwrotny. Właśnie, to czyli zyskujemy bardzo dużo na zwrotności. Zyskuje na zwrotności, na wydajności. To również ma zastosowanie przy maszynach pracujących w lesie. Ale wie Pan co, muszę przyznać, że takiego rozwiązania nie widziałam jeszcze, żeby obracać fotel. W naszych ciągnikach Valtra to rozwiązanie jest stosowane od ponad 20 lat. Jest dostępne od ciągników 100 koni w górę i dużym zainteresowaniu się cieszy, szczególnie w lesie, ale również coraz więcej rolników pyta o to zastosowanie, żeby jak najbardziej wykorzystać ciągnik. No tak, bo przy koszeniu to rzeczywiście jest jak nie a ziemia. Są również na przykład rozdrabniacze, które możemy montować z tyłu. Są kosiarki, do, sieczkarnie do kukurydzy, które są nieco mniejsze niż sieczkarnie samojezdne, tak? ale w sezonie, w którym ciągnik mógłby stać, możemy ten ciągnik właśnie wykorzystać, przerabiając go na sieczkarnię, poprzez układ jazdy tyłem. No i jednocześnie nie mamy tak dużego wydatku na sieczkarnię, ponieważ wykorzystujemy silnik, układ napędowy, ciągnika. Jedynie co musimy przestawić, zamontować tutaj przystawkę sieczkarni. A siedząc teraz tyłem, widzę, że po mojej lewej ręce pojawił się cały szereg przycisków, który wcześniej był schowany za podłokietnikiem. Co to jest? Tutaj mamy ustawienia tempomatu, mamy ustawienia pracy podnośnika, natomiast już samym podnośnikiem operujemy z podłokietnika. Czyli jest to zgrupowane w ten sposób. Te przyciski, których używamy częściej, znajdują się na podłokietniku. Te pokrętła, przyciski, które służą do nastawienia danej pracy, których używamy raz, dwa razy w ciągu dnia, kiedy ustawiamy ciągnik do pracy, znajdują się na panelu lobocznym. Rozumiem, że klimatyzacja, wspomaganie tego typu rzeczy, automatyczna skrzynia biegów, no to jest pewien już standard dzisiaj, prawda? W tym ciągniku, w którym siedzimy, jest klimatyzacja typu klimatronik, czyli klimatyzacja automatyczna, fotel pneumatyczny amortyzujący pionowo, poziomo i horyzontalnie, także we wszystkich trzech osiach. Poziomo też? Równie, rzeczywiście. jest Czyli gdyby to, jest bujało to... na zakrętach, to wtedy tutaj się jedzie zupełnie jak w samolocie. Zgadza się, jest to również fotel wentylowany, ale i na jeszcze większą uwagę zasługuje kabina. Kabina jest wsparta Dlaczego? na czterech poduszkach powietrznych. Jest to kabina autokomfort. Czyli cała kabina też Tak, się pod buja. każdym słupkiem kabiny znajduje się poduszka powietrzna. E, która utrzymuje tą kabinę jak najbardziej w poziomie. Czyli nawet jeżeli ciągnik porusza się po nierównościach, ona dostosowuje ciśnienie w tych poduszkach, żeby do kabiny nie dochodziły drgania z podłoża. A jeśli jedziemy po zboczu, to To kabina? ona również w, oczywiście w ramach swoich możliwości i zakresu pracy, stara się ustawić kabinę ciągnika w jak najbardziej poziomej osi. A, czyli tak, żebyśmy nie patrzyli pod kątem, ale możliwie żebyśmy jednak byli w pionie. Zgadza się, jest to korygowane przy kabinie typu autokomfort. Oczywiście przednia oś amortyzowana, także w tym ciągniku komfort naprawdę na wysokim poziomie. Brakuje już tylko laptopa, Facebooka, chociaż. Wiele jest urządzeń, które są sterowane za pośrednictwem tabletu, który łączy się z internetem, prawda? Chociażby po to, żeby pobrać yy, nasze dane dotyczące naszego pola. Mamy urządzenia GPS. Rozumiem, że to wszystko w tych ciągnikach również bywa montowane już przez konkretnego klienta. czyli już naprawdę niewiele brakuje, żeby nasz rolnik mógł sobie również kliknąć na fejsie w trakcie jazdy po polu, prawda? Zgadza się. Jest coraz więcej różnych takich rozwiązań, jak na przykład AutoGuide 3000. Jest ten ciągnik właśnie w to wyposażony, czyli prowadzenie z wykorzystania Satelit GPS-u z dokładnością do 2 cm. Czyli de facto co? Wtedy nawet nie trzeba kierownicy dotykać? Jedynie przy uwrociach należy kierownicą wykonać samo uwrocie, tak? czyli no wtedy sam trzeba, trzeba, trzeba przejąć sterowanie, no i trzeba być w ciągniku, tak? trzeba mieć nad nim, nad nim kontrolę. Również system telemetrii, czyli właśnie podgląd na komputerze, sprawdzanie parametrów pracy, gdzie nasz pracownik jest ciągnikiem co w danym momencie wykonuje również, to wszystko jest u nas dostępne. Tak, czasami rozmawiam, że na dobrą sprawę te i ciągniki i maszyny są do tego stopnia skomputeryzowane, synchronizowane właśnie z siecią, z GPS-em, z czym się tylko da, z własną bazą danych, że na dobrą sprawę można byłoby wypuścić maszynę na pole, a rolnik by siedział sobie w domu cieplutkim lub klimatyzowanym w wygodnym fotelu przed komputerem i sterował maszyną tylko i wyłącznie ze swojego komputera. Na ile to jest realne? Przy dzisiejszym zaawansowaniu i postępie technicznym, jest to teraz bardziej realne. Natomiast nie zapominajmy, że takie rozwiązania muszą być też w danym gospodarstwie ekonomicznie uzasadnione. Również zasobność portfela rolnika nie zawsze pozwala na zakup takich właśnie zaawansowanych maszyn. Także my mamy ciągnik dla każdego, od właśnie prostych mechanicznych po bardziej zaawansowane to najbardziej wymyślne wytwory, jakie dzisiejsza technika może oferować. Mamy ciągniki a la carte, czyli klient sobie wybiera co chce mieć w ciągniku, za co chce zapłacić, czego nie chce może z tego zrezygnować, może być, może mu się to wydawać zbędne, za to płacić nie musi także wiele opcji, wiele wariantów Wybieramy menu w restauracji dokładnie, my to nawet nazywamy systemem à la carte czego dopełnieniem jest wybór koloru jednego z 12 kolorów natomiast również na naszym stoisku prezentujemy w tej chwili dwa ciągniki Valtra Unlimited czyli od zeszłego roku Valtra uruchomiła własny warsztat tuningujący ciągniki, tak jak własny warsztat ma Mercedes ma MG. Ma BMW ma, ma swoją serię M. My mamy też takie bardzo tuning, tuningujące ciągniki, gdzie możemy dosłownie w ciągniku zrobić wszystko, co tylko może się poruszać w ruchu drogowym. I m.in. stąd ten złoty ciągnik, czyli generalnie wybieramy opcję jedną z 12 kolorów, natomiast w Valtra Unlimited Studio wybór koloru jest nieograniczony, jedynie wyobraźnia klienta.